dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Joanna Pawałowska To jest audycja Aferytm. I moi drodzy, miło, że tutaj mogłam do was wpaść kolejny raz. Dawno nie miałam takiej audycji, że jakby tydzień po tygodniu znowu prowadzę. Także przyszłam dla was z nowym materiałem. singiel, który usłyszeliście, usłyszeliście przed chwilą jest autorstwa Kuby Folwarcznego i zapowiada jego debiutancki album. To są takie właśnie, mogliście usłyszeć, takie emocje z intrygującym wokalem. On też niedawno dołączył gdzieś tam do Kajaksu, więc myślę, że tutaj... Mm, widać jakość, która bije z tego utworu. To, co gdzieś tam jeszcze go wyróżnia, to są właśnie takie nawiązania do brzmień surowych gitar lat 90. Jeśli lubicie gatunki takie indie rockowe, grunge'owe, to myślę, że tutaj warto się też zapoznać z jego inną utwórczością i czekać na premierę jego debi debiutanckiego albumu. Realizuje mnie Arek Cierniak, a jeśli chodzi o też ten motyw walki, który przewija się w tym utworze, powiedzmy, że będzie on kontynuowany w utworze następnym. To była Justyna Chachoła i nie cierpia krwawych walk. Utwór, który mam wrażenie taką wyznacza metamorfozę z takiej rycerki, którą gdzieś tam kreowała powiedzmy, tą postać rycerki, którą kreowała Justyna wcześniej z utworami Smog, do właśnie takiej powiedzmy bardziej delikatnej jej strony, gdzie odwraca się właśnie od tych walk zbroi i pokazuje swoją delikatniejszą stronę wśród lili. Tak prezentuje się na okładce. A ten utwór mogliście usłyszeć też na żywo na Next Festie, ponieważ właśnie tam go wykonała i myślę, że tutaj bardzo jakby pięknie ten koncert wybrzmiał. To co też właściwie będzie takim tematem, powiedzmy takim troszeczkę przew przewodnim tej audycji, to to, że właśnie wiele z tych artystów dzisiejszych występowało też na Next Festie, który no odbył się powiedzmy w zeszły weekend, więc temat jest jeszcze w miarę świeży. Tutaj moje wrażenia jeszcze z tego Next Festu są całkiem świeże i, i jakby odkryte miłości, które tam poznałam zakwitły i nadal kwitną w moim umyśle. Także... Zawsze będę po prostu te utwory tutaj pamiętać. No i właśnie, to, to jest ten właśnie kolejny utwór, który gdzieś tam poznałam właśnie przez tego Next Festa. Na koncercie Justyny już miałam okazję być w zeszłym roku w Poznaniu i faktycznie wtedy powiedzmy, że ten tłum był o wiele mniejszy niż na tym Next Festowym koncercie, czego myślę, że na co... Teraz myślę, że Justyna totalnie zasługuje na tą większą właśnie publikę, bo jej utwory są naprawdę oryginalne i tutaj polecam się zapoznać z większością tych utworów, bo uważam, że Justyna jest jeszcze nieco niedoceniana i myślę, że jest na dobrej drodze do tego, żeby poznać większą po prostu publikę. Następnym utworem, który chciałam wam zaprezentować, jest utwór od zespołu Kilka Czułości – Strumienia. Tacy byliśmy, niewinnie bezstroscy Milcząc oddani, pozornie swobodni mm. Tacy byliśmy, wciąż w siebie wpatrzę Dziecin nieszczęśliwi Słyszeliśmy właśnie utwór od zespołu Kilka Czułości, który wyznacza właśnie nowy rozdział w twórczości zespołu. Wprowadza nas w taki bardziej intensywny i tajemniczy kierunek, który inspirowany jest wodą i taką niebezpieczną, życiodajną, piękną naturą. Subtelność tutaj zdecydowanie przenika się z taką intensywnością emocjonalną. Odczuwa się też taką skrytą tęsknotę, czuć taką inspirację właśnie nieuchwytnością natury. I też właśnie na początku bardziej utworu było właśnie słychać takie właśnie ciche pluski wody. Więc jeśli tutaj chcecie sobie odświeżyć pamięć i nieco zwrócić na te dźwięki uwagę, to też właśnie polecam sobie wyszukać ten utwór. Powtórzę jeszcze raz kilka czułości. Utwór się nazywa Strumienie. No i właśnie, no myślę, że tytuł jest wy wymowny bardzo w tym kontekście, właśnie strumienie wody. Ym, ogólnie zespół tworzy w gatunku indie popowym, folk rockowym, alternatywa, więc myślę, że tutaj słuchacze tej audycji, tego radia z pewnością tutaj się odnajdą w gatunku reprezentującym ten... Co? Dobrze, mam nadzieję, że tutaj dobrze powiedziałam. Nieważne, ale to co jest ważne, to to, że mam dla Was konkurs. Mam dla Was konkurs na koncert Tomasza Chyły Quintet, który jest w czwartek 23 kwietnia, czyli za dwa dni, w klubie pod Minogą. I co należy zrobić? Możecie się zapytać, no należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera i następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie brzmi, dlaczego to właśnie ty powinieneś pojawić się na tym koncercie? Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT, i nagrody to jest podwójna wyjściówka, więc słuchajcie, możecie zabrać tam właśnie swojego kolegę, koleżankę, partnera, partnerkę albo y, inną osobę, y, waszą ukochaną, może szefa albo współpracownika. To już zależy od waszych preferencji, ale to, co nie zależy od moich preferencji, tylko od preferencji szefa, szefa muzycznego, to jest fragment przepraszam was, rozbawiłam się sama. Czasami jestem zbyt śmieszna po prostu, ale śmiesznym nie jest Płyta Tygodnia. Płyta, płyta. płyta. płyta Tygodnia Gdzie znikają kobiety artystki, kiedy stają się matkami? Takie właśnie pytanie stawia Agata Kiepuszewska w swoim albumie Cisza wszystkich łąk. Dla świata stają się one niewidzialne, ale intensywnie transformują się. Wracają gotowe na zajmowanie przestrzeni i głosów w ważnych tematach. Aga w tym czasie napisała materiał na kolejną trzecią płytę i na krążku właśnie cisza wszystkich łąk znajduje się muzyka kojąca, pojemna, mieszcząca emocjonalne opowieści i kolory właśnie szerokiej palety dźwiękowej. Za aranżację odpowiada właśnie Nikola Kołodziejczyk. No i tutaj, jak poznałam tą płytę, to bardzo mi się spodobała, w szczególności utwór Poza czasem i ten dla Was zagram. I'm yeah. Też, leżę pośród kwietnych łówek. wysłuchaliśmy Agi Kiepuszewskiej i utworu Poza Czasem. No i właśnie, nie wiem, czy wy się poczuliście tak poza tym czasem. Ja niekoniecznie, bo zagadał mnie mój realizator i muszę być tutaj taka down to earth, żeby pilnować czasu, bo nie wspomniałam o tym na początku audycji, bo chciałam zrobić dla was niespodziankę. Czeka was Usłyszycie wywiad, wywiad z artystką Mongirt, ale to jeszcze nie teraz, bo do, to dopiero będzie za e, utwór, który jeszcze e, wam e, przedstawię. E, no właśnie, no i ta artystka wypuściła singiel niedawno, więc taki jest powód tego wywiadu. Ale zanim to, to jeszcze przedstawię wam utwór Mari Kossak, Zapada noc do gasa, dzień. Dostań. A powiem ci w sekrecie, co zrobi mi się lepiej, że w głębi serca czekają. Więc popatrz na mnie, hardo i stwierdź, że było warto. Wysłuchaliśmy właśnie utworu od Marii Kossak Zapada noc, do gasa dzień. Jest to utwór, który, na który natknęłam się właściwie trochę przypadkiem e, przez mojego dobrego kolegę Kubę Antkowiaka, został udostępniony. Pozdrawiam Kuba serdecznie. E, jest to taki utwór właśnie ciepły, który brzmi jak właśnie taki zachód słońca i myślę, że z tym tak najbardziej mi się kojarzy. I nie wiem, czy też mieliście takie odczucia, mam nadzieję, że też. Właściwie jest też właśnie dostępny teledysk um, artystki, który um, obrazuje pocztówkę z pobytu jej z Pragi, ponieważ ta artystka właśnie też przez jakiś czas mieszkała w Pradze, no i właśnie te... Um, Taką, zrobiła taką jakby, jakby taką pocztówkę yy, mającą na celu właśnie pokazać troszeczkę tej estetycznej strony Pragi. Yy, właśnie utwór jest taki spokojny, tak idealnie płynie i bym powiedziała, że bardzo mocno się nadaje właśnie na taki jakiś filmowy soundtrack, do, jak, do jakiejś spokojnej sceny to chyba najlepiej pasowało właśnie wykorzystać ten utwór w ten sposób. A to, co chcę wykorzystać też, to moją gościnię. Was przepraszam, dzisiaj bardzo mnie trzyma tutaj humor na antenie. Mam nadzieję, że tak samo będzie trzymać humor moją gościnię, którą jest Mongirt, ale to za momencik się z nią połączymy. A teraz możecie posłuchać jej singla, czyli nic. Ciepuję boję o ciebie Martwię się, gdy widzę Jak Witam Was z powrotem i słuchajcie, właśnie wysłuchaliśmy singla Mongirt o tytule nic, ale na pewno nic, co? Chciałam dzisiaj jakoś znowu tym moim językiem zawirować, żeby było ładne wejście, ale myślę, że możemy po prostu przejść do rozmowy z moją gościnią Mongirt. Dzień dobry, cześć! Cześć, cześć, cześć. <laughs> Miło Ciebie słyszeć, bardzo miło Ciebie to słyszeć fajnie. ponownie. Jak w tej Warszawie? Jak w tej Warszawie, bo właśnie byłaś na Next Festie i musiałaś tutaj hmm. powrócić do siebie. Jak tam w tym tak. dalekim świecie? Zimno. Pierwsza rzecz, o której pomyślałam, jak tylko wysiadłam z Warszawy, bo ja wracam do Poznania, to jest cieplej. <laughs> Także tak, tak jest właśnie w Warszawie, jest zimno. My też tu mamy troszkę zimno, mam wrażenie. Jednak. Chociaż no. Arek mi tutaj kręci głową, że niekoniecznie, ale mi na pewno rano było zimno w domku. Także ja mówię, że było zimno. <grych> Więc tutaj no, czułyśmy tego, podobnie. Wszystko dlatego, że się Next Fest skończył. No, no właśnie. No właśnie. No tak. właśnie. No właśnie, to jest po prostu Next Festowa żałoba. Odczuwasz Dokładnie taką? Tak. Odczuwam taką, żebyś wiedziała, Mam taką, bo by były to bardzo intensywne dwa i pół dnia w moim przypadku. Eee, no. I, I schodzi, schodzi ze mnie, ale jestem absolutnie szczęśliwa i wdzięczna, że mogłam tam zagrać i Next Festowi, i Independent Digital. Piękne to były dni, piękne doświadczenie, wspaniała publika, Mnóstwo mega zdolnych, ciekawych osób. Także next jest super. No właśnie. A jaka z tych osób najbardziej Ci się spodobała? Czy byłaś na jakichś ciekawych koncertach? Ja na koncertach głównie byłam showcase'owych independent, ponieważ um, chroniąc troszeczkę swoją energię, żeby się tam nie wypalić, bo bardzo łatwo pójść po prostu w koncerty i zostać tam do rana, ale niestety grałam w sobotę, co sprawiało, że musiałam grzecznie pójść spać <śmiech> w takiej odpowiedniej porze, żeby być na nogach e, i dać sobie wszystko wieczorem. Także wielu koncertów e, nie zobaczyłam, e, ale relacje e, oglądałam e, i e, też e, mówię po prostu doświadczenia swoich spotkań z tymi, z różnymi osobami. Nie wymienię teraz, kto był najlepszy, bo nie chcę tak robić. Uważam, że wszyscy są wspaniali i wszyscy naprawdę dają z siebie absolutne 200% tam. I to widać, czuć, słychać, czy piękna, czy piękna to jest rzecz. Najbardziej się cieszyłam, że mogłam was zobaczyć E, e, piątek chyba, możemy mi się dni już mylą, to to mnie najbardziej cieszyło, że mogłam się wytulić z postami tak, tak ja, dokładnie. Dziękuję bardzo. <laughs> tak, właśnie widziałyśmy się z Mongirt na Up, czyli networkingu branżowym, który właśnie odbywał się w piątek i bardzo miło było Ciebie znowu zobaczyć. Niestety nie dotarłam na Twój koncert, a bardzo, bardzo chciałam, no ale niestety nextfestowe, koncertowe żyćko jest takie, że śpieszysz się właśnie z jednego koncertu na drugi. Czasami mhm. musisz z jednego zrezygnować. E, no i tak. No i niestety. No jest rozstrzelone to żyćko na nextfeste, także wybaczam absolutnie i zapraszam na kolejny koncert, jaki się odbędzie. Dat nie mam, ale jak jakiś będzie, to będę krzyczeć o tym piać wszędzie w socialach na ten temat. Dokładnie. I ja myślę, że tutaj te informacje też będę podawać dalej, bo myślę, Dziękuję. że tutaj warto z pewnością śledzić twoją twórczość. To, co ja bym tutaj Dziękuję. chciała jeszcze wrócić do tego wątku, właśnie twojego nekstrastowego występu, co najlepiej wspominasz właśnie z tego występu? Tą energię, która, którą mi daje scena i to, że... Mogę grać dla ludzi. Jest to czymś absolutnie przepięknym. W ogóle kocham to w muzyce i chyba dlatego chciałam robić muzykę w swoim życiu, bo jest to taki... Jest to taka, taki piękny rodzaj sztuki, który... znaczy każdy, każdy rodzaj sztuki w pewien sposób łączy mój, mój akurat, to co ze mną najbardziej rezonuje, to jest muzyka. I... Niesamowicie podoba mi się to, co ona robi z nami, z ludźmi w ogóle. Nie tylko z artystą, który występuje na scenie, ale też z publicznością. Oczywiście ja też bardzo lubię być publicznością. Wolę sceny. Jest to taki rodzaj przeżycia, chyba niepowtarzalny. Byłam mega szczęśliwa, że bardzo dużo osób przyszło. W sensie dla mnie dużo. Byłam się, że przyjdzie, nie wiem, może pięć, a przyszło podobno w takim piku było ponad trzydzieści byłam bardzo szczęśliwa, ponieważ żadna z tych osób nie musiała wybrać mojego koncertu, było tyle do wyboru w tym czasie, a jednak przyszli posłuchać mnie i za to bardzo serdecznie każdej z tych osób dziękuję za osobne i ściskam z tego miejsca. Słuchacze, jeśli Was nie było podczas nextfestowego koncertu Mongrid, to żałujcie. Ja z pewnością też tutaj żałuję. No bo właśnie najprawdopodobniej, no bo właśnie też mnie niestety nie było, najprawdopodobniej grałaś ten nowy materiał na swoim koncercie. Czyli grałaś. ten singiel Nic. Grałaś. A, dokładnie a, jak była to, był to ostatni utwór na naszym koncercie i bardzo serdecznie polecam... A, jeśli w jakimś najbliższym czasie zagramy kolejny, ponieważ gramy go trochę inaczej, niż yy, słychać to w wersji studyjnej. Jest to wiele bardziej taneczny, tak mi się wydaje, U. pod koniec. Więc yy, tak, tyle mogę powiedzieć. No właśnie, bo ten, yy, jakby w pewnym momencie jest taki powiedzmy lekka zmiana nastroju w tym utworze. Yy, też mi się bardzo podobał ten zabieg. A... Cieszę się, tak. My to nazywamy tak wewnętrznie, że wchodzimy w techno. <głos> Dokładnie tak. W stronę techno chcesz się kierować w przyszłości, czy nie. jednak... Nie, nie, nie. Ja, ja po prostu jestem zafascynowana muzyką w ogóle i y, lubię łączyć różne elementy muzyczne w swoich utworach. Nie lubię zamykać tylko i wyłącznie w jednej sferze, że o, dzisiaj robimy popik, a jutro robimy alternatywę, teraz znamy rocka. Nie, nie, nie, ja lubię po prostu mieszać te wszystkie style, to mnie najbardziej kręci w muzyce, e, więc lubię elektronikę e, troszeczkę tam sobie dodać e, i stąd taki pomysł, ale ten utwór konkretnie e, chciałam, żeby miał taki trochę też e, żeby on tak sobie eskalował, żebyśmy zaczynali bardziej tak poważnie, tak szarpanie, są te wszystkie gitary są takie dość szarpane na początku i żebyśmy weszli właśnie w taki totalny trans, że zarzucamy z ciebie te wszystkie ewentualne złe emocje, zamyśli, jakieś lęki takie trochę katarzis na końcu, można by powiedzieć. Właśnie, tutaj właśnie to jest dobre określenie, to kataryzisu. Właśnie chyba coś mm. takiego też tutaj odczułam. To, co y, gdzieś tam y, zaobserwowałam, to też to, mimo mm. tego, że ten utwór gdzieś tam miejscami brzmi tak mm. lekko niepokojąco, to jednak mm. jakby przesłanie całego utworu jest jednak bardzo pozytywne. Tak, dokładnie tak. Wydaje mi się, że ten utwór wblendowuje się w aktualny stan rzeczy na świecie. Myślę, że mogę trochę powiedzieć, że był może to jakiś rodzaj mojego, mojej ekspresji na ten temat. On ma przynosić nadzieję, że mimo, że jesteśmy otoczeni niezbyt ciekawymi wydarzeniami, niezbyt ciekawym stanem bytu ogólnie, światowego, że to się jeszcze może odwrócić, my możemy cały czas mamy wpływ w pewien sposób na naszą rzeczywistość, przynajmniej na tyle, że możemy zacząć od małego podwórka, od siebie samych i osób najbliżej nas, a po prostu się zacząć wspierać nawzajem, być ze sobą, być dla drugiego człowieka i to się po prostu będzie rozrastać. I to wszystko na samym końcu sprowadza się jednak do tego, że no wszyscy patrzymy w to samo słońce, chodzimy po tej samej ziemi. Więc bądźmy ze sobą razem i kochajmy, kochajmy się, szanujmy to, co dookoła nas. O, tak zakończę. Dobrze, tutaj też takie <grych> Takie hasło, które usłyszałam też właśnie na Twoich socialach to było, tutaj sparafrazuję, bo dokładnie tutaj mhm. nie pamiętam, ale że właśnie łączy nas słońce, jakby stąpamy po tej samej ziemi i właśnie bardzo mi się spodobała ta refleksja, że jednak, no, łączy nas więcej niż myślimy. Mhm. Dokładnie tak. E, dokładnie tak. Mam... Ogólnie mam wrażenie, że w mediach i e, większość newsów e, wszystko to, jak przedstawiamy, mówimy o świecie, lubimy się skupiać na rzeczach złych, e, ciężkich. E, I przez to jakby nakręcamy też troszeczkę to, żeby się dzielić e, między sobą. E, natomiast absolutnie nie skupiamy się na tym, co nas łączy, a łączy nas właściwie wszystko. I to jest bardzo proste. Wystarczy tylko zauważyć, moim zdaniem, skupić się na tym. I od razu nagle ktoś, kto być może z jakiegoś powodu mamy z tą osobą problem, nagle się okazuje, że to jest, to jest jakaś bójda, że zupełnie tak nie jest, że więcej nas łączy niż dzieli. I to jest taki przekaz, który chciałabym, żeby wybrzmiał bardzo, bardzo głośno. I tutaj zdecydowanie w tym utworze to słychać. Też chciałabym może dodać coś takiego, że właśnie skojarzył mi się ten utwór właśnie ze słońcem. Też nie tylko z powodu tego, że gdzieś tam na swoich socialach też o tym słońcu mówiłaś, mhm. ale też mam wrażenie, że ten taki motyw złota, żółci mhm. u ciebie się przewija. Czy właśnie on ma jakieś symboliczne znaczenie? Eee, Jeśli by tak... Popatrzeć na moje i ogólnie zauważam też, że na, na moją twórczość, to ja bardzo lubię łączyć, y, czy dbam o to, żeby, żeby nie tylko był aspekt muzyczny, ale też wizualny i dla mnie jest to bardzo ważne. Wcześniej byliśmy w epka Czerwone Kwiaty, to był Czerwieni, teraz padłam w złoto e, i, i dobrze mi z tym. Nie wiem, czy koniecznie tylko i wyłącznie złoto. Myślę, że będą to po prostu jasne kolory. E, chciałabym jakby te nowe, nowe utwory zapoczątkowały trochę taką erę mm, jasnych piosenek. Nie, nie grzebie się już aż tak w, w takich ciężkich dla mnie sprawach, chociaż to nie jest powiedziane, że w przyszłości nie będę. E, tak. Ale akurat jeśli chodzi o te nowe utwory, które do tej pory już e, zostały wydane, no to absolutnie e, zgoda. E, idziemy w, jasny, w jasnym kierunku. I bardzo dobrze właśnie. E, ty też jako osoba prywatnie mam wrażenie, że roztaczasz taki właśnie pozytywny e, vibe, A. także tutaj myślę, że. E... nie. <laughs> Także myślę, że tutaj te właśnie jasne kolory i taka właśnie pozytywność faktycznie może tutaj bardzo dobrze tutaj integrować z twoją personą też prywatną. No i co? Może pozostaje tylko czekać na jakieś twoje następne premiery. Ach, jak będziecie czekać, to będzie mega miło. Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo. I być może już niedługo. będzie kolejne. Także... Jak sobie zostawiam tutaj tę informację. <głos> dziękuję bardzo jeszcze raz. Ja też ci bardzo dziękuję za ten singiel, który jest naprawdę bardzo, bardzo taki właśnie katarzizm, jak to określiłyśmy wcześniej. No i właśnie ja będę czekać na premiery od ciebie. Nie wiem jak nasi słuchacze, ale mam nadzieję, że tych, których jeszcze nie przekonałam tym najnowszym singlem, to cofniemy się trochę w czasie i posłuchamy singla Mongirt na A ja bardzo tutaj dziękuję, że znalazłaś czas dla mnie. Dziękuję za zaproszenie, są mnie to miłe i przytulam. Przytulam i słuchacze również pozdrawiam bardzo serdecznie i całe radio Asera. Tak. Miancy piękny wieczór. Mhm. Dziękujemy bardzo. A teraz rozpocznijmy Dziękuję. ten kwiatowy utwór. Słuchaliśmy właśnie utworu y, mojej gościni y, Mongilt, y, czyli utworu Nasturcję. Nie wiem jak tam u was, czy w was już zakwitnęły Nasturcje po wy wysłuchaniu tego utworu. Mam nadzieję, że nie, bo byłoby to pewnie lekko problematyczne, y, chociaż w sumie... Ja jakby jak byłam dzieckiem właśnie myślałam, że jak na przykład zjem jakieś ziarno i jakby podleję je wodą, no bo jednak wodę pić musimy, to wyrośnie we mnie jakieś, jakiś kwiat. A tematem kwiatowym yy, myślę, że tutaj mogę też powiedzieć yy, bardzo płynnie przejść yy, do innego artysty, który w innym utworze co prawda, niż dla, który dla was wybrałam, ale też porusza tematykę kwiatową, bo mówi wyrośnie we mnie kwiat bzu. No i słuchacze mogą się tylko domyślać O jakiego artystę chodzi A ja wam powiem Chodzi o Maxa Tachasiuka Którego koncertu miałam okazję Wysłuchać na Next Festie Wypuścił on swój album debytancki Który się nazywa Wieje No i zawiało dobrą muzyką mam wrażenie I na tym koncercie też bardzo dobrze Chłopak zagrał No dobrze, dobrze mu idzie Dobrze mu idzie yy, i bardzo się z tego cieszę, bo już śledzę jego twórczość od, myślę, tak pewnie ponad pół roku dobre, albo nawet więcej. Już nie, nie liczę takich rzeczy, bo jakbym miała liczyć, to pewnie bym się zaliczyła, a jestem głową humanistyczną, więc jakby tutaj niezbyt pewnie moje rachunki idą poprawnie, ale to nieważne. To nieważne w tej branży... Przynajmniej w tym, co robię na szczęście. E, więc co? Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić Państwa z tą piękną refleksją na koniec. E, I co? I powiedzieć tylko, że żegnam się. E, utworem tytułowym e, wieje od Maxa Tachasiuka. Za mikrofonem była Joanna Pawałowska, która nie umie liczyć i mam nadzieję, że nie wyrosną ze mnie kwiaty bzu po tej audycji i realizował mnie Arek Cierniak. Zapraszam do wysłuchania utworu. Poukładam sobie w głowie Kiedy przyjdzie na to czas Ostatnio coraz gorzej Sen. Ciągle coś kończę Co zaczynam w dzień Na podłodze leżą szkice Które nie wiem kiedy mam zbierać. Każda noc przynosi coś Przed czym uciekam Coś uderza mnie w mórcz Siedzę na balkonie Znowu mówisz, że to złe Robi się coraz chłodniej I wieje wiatr I coraz trudniej Jest mi w nim stać Proszę powiedz kim jest chłopak Co odbija się w twych oczach Chciałbym wiedzieć o kim mówię. Kiedy mówisz, że go kochasz Jego ciało w konstelacjach Jego głowa w ciemnych lokach. Jeśli kiedyś go spotkałem Proszę powiedz, gdzie się podział Akurat ci Coś uderza mnie w mnie.